Rozdział ósmy. Burza, trzęsienie ziemi, ogień i inne klęski świadczą o ukrzyżowaniu Chrystusa. Wielu ludzi ginie. Ciemność zalega kraj przez trzy dni. Ci, którzy ocaleli, rozpaczają nad losem swych bliskich, którzy zginęli i żałują swych występków. I według naszej kroniki, a wiemy, że jest ona uczciwie spisana, albowiem pisał ją człowiek sprawiedliwy, który dokonał wielu cudów w imię Jezusa i nikt nie może dokonać cudów w imię Jezusa, jeśli nie pozbędzie się wszelkiej nieprawości. A więc, jeśli człowiek ten nie popełnił błędu przy obliczaniu lat, upłynęły trzydzieści trzy lata. I ludzie zaczęli wyglądać znaku lamanity Samuela, który zapowiedział, że w całym kraju przez trzy dni będzie panować ciemność. I pomimo wielu znaków, które im dano, ludzie zaczęli powątpiewać i spierać się, czy to nastąpi. I czwartego dnia, pierwszego miesiąca, trzydziestego czwartego roku, rozszalała się straszliwa burza, o jakiej nigdy nie słyszano w całym ich kraju. I podczas tej straszliwej burzy uderzył potężny piorun I zdawało się, że od jego uderzenia Ziemia, która zadrżała w posadach, rozpadnie się na dwoje I niebo przecinały gwałtowne błyskawice Jakich nigdy nie widziano w całym ich kraju I miasto Zarachemla stanęło w ogniu Miasto Moroni pochłonęły głębiny morskie A jego mieszkańcy utonęli i ziemia zasypała miasto Moronichach, że Wielka Góra stanęła na tym miejscu i wielka i straszliwa zagłada nastąpiła w kraju na południu. Ale jeszcze większa i straszliwsza zagłada dotknęła kraj na północy, albowiem burza, huragan, błyskawice z piorunami i trzęsienie ziemi zmieniły powierzchnię całego kraju. Drogi górskie zostały przerwane, a nizinne zniszczone, gdyż w wielu miejscach zamiast równin były teraz wyżyny i góry. Wiele znacznych miast zatonęło, wiele spłonęło, a pod wieloma zadrżała ziemia, aż budowle zawaliły się, zabijając mieszkańców i miasta te stanęły pustką. Niektóre z miast... Ocalały ale zniszczenia były ogromne i wielu mieszkańców zginęło. I niektórych poniosły wichry huraganu i nikt nie wie, gdzie są. I tak cała powierzchnia ziemi została zmieniona przez burze, pioruny, ogień i trzęsienie ziemi. Skały pękały na dwoje i były wszędzie rozrywane, a ich odłamki można było znaleźć w szczelinach i rozpadlinach w całym kraju. I stało się, że gdy grzmoty, błyskawice, burza, wichura i trzęsienie ziemi ustały, a trwało to około trzech godzin, jakkolwiek niektórzy mówią, że dłużej, wszystkie te straszliwe rzeczy nastąpiły w przeciągu około trzech godzin. Ciemność ogarnęła cały kraj. Cały kraj tonął w gęstej ciemności, a mieszkańcy, którzy ocaleli, odczuwali opary tej ciemności. W tym oparze ciemności Nie mogli zapalić żadnego światła Ani świecy, ani pochodni I nie mogli nawet skrzesać ognia By zapalić drzazgi suchego drewna Nie mieli więc żadnego światła I nie widzieli żadnego światła Ani ognia, ani przebłysku światła Ani słońca, ani księżyca, ani gwiazd Gdyż tak gęsta była chmura ciemności Zalegająca kraj I przez trzy dni nie mieli żadnego światła. I wielki był płacz i zawodzenie wszystkich ludzi, głośne ich jęki z powodu ciemności i zagłady, która na nich spadła. I słychać było, jak wołali w jednym miejscu. Och, gdybyśmy się nawrócili przed tym wielkim i straszliwym dniem, nasi bracia zostaliby oszczędzeni i nie spłonęliby w tym wielkim mieście Zarachemla. A w innym miejscu słychać było wołania i płacz Och, gdybyśmy się nawrócili przed tym wielkim i straszliwym dniem Nie wypędzali proroków, nie kamieniowali ich i nie zabijali Wtedy nasze matki, dorodne córki i synowie Zostaliby oszczędzeni i nie zostaliby pogrzebani w wielkim mieście Moronichach I zawodzenie ludu było wielkie i straszliwe